Tak bez powodu, za pomocą samochodu Jadę przez miasto, patrzę jak światło wlasną Jak ludzie śpią, toną na przystankach W myślach zamazanym dłoń, a na liczniku już sto. Spoko, mijam wszystko, bardzo szybko lubię to O, o, zrobiło się niebiesko to zamaskowane, schowane czaka Gotowe na polowanie, czekają spokojnie Nie chcę mieć przejebane, zjecane wolnie Prowadzę auto do stonie. o nie, co widzę Przeraża mnie, kontrola świeci się, będzie na wpaku na samym dnie Kończy się, więc jeżdżam na główną drogę, po prawej stronie statoi. tu zatankować mogę Do pełna tankuje dziś pieniędzy nie żałuję, na się trzymam w nogę Przeciebie pruję próbuję autu dobrego tempa nadać A do kurwa mać, brać Zaczyna badać, zaczynam zwaniać Obserwować jak ludzie w jakim trudzie Próbują się gdzieś schować Tylko jeden gość idzie spokojnie, że spokojnie w wielkie luzie W kapturze człowiek o znanej mi posturze, Znam więc zatrzymuje się Nie wierzę, się ma masz ochotę na przejażdżkę Jasny stary, wyszedłem z domu, a tu czary mary Dyszu krople, mówią nie do wiary O rany przed chwilą jeszcze Niebo niebieskie, jak może gejskie Nieważne, dobrze jest i zrób mi yeah. miejsce Zabierz te książki, bo się nie pomieszczę Nareszcie ciepłe otoczenie, cztery kółka No dobre, jedziemy, nie z prędkością pemy Ale tam nie chcemy, zawsze dojedziemy Auto jak auto, auto nie i aerosystera, muzyka napiera z pioniera Atmosfera rozluźnienia, pogoda się nie zmienia Ciągle pada, słychać deszczu uderzenia W oknach ludzie i ukryte ich marzenia wzyto to krople, a zaś krople to wspomnienia Wszyscy wiemy, ale nie czas na problemy Nie teraz dawaj raz, dwa, wciskaj gaz i wrzuć na cztery To szybciej na piaskową podjedziemy Na razie, w deszczu to nie my. deszczu to nie my. Ale zaraz, zaraz, zaraz, memu zdziwieniu w okach My blisko, teraz już wszystko znajome W pamięci utrwalony, ta dzielnica moim drugim domem A do R er do O, Widzisz szatego w zamyśleniu idącego Od stóp do głów mokrego, zatrzymaj się na chwilkę Otwieram szybkę, hej kolego mi tą złowrogą maskę Masz ochotę na przejażdżkę? Czy masz ochotę na przejażdżkę? A, a, ładuję się Siadam z tyłu przy oknie i poprawiam okres spodnie Zaraz, a, chwilka, a, dobra jest mi już wygodnie, a no tak. Tak słagodnie Swobodnie obserwuję jak świat poknie kap, kap, Liczę kap. krople, setki, tysiące tak. Niebo ciemne okropnie Ludzie czekają na słońce, a tu ulice płynące Potokie, wszędzie kałuże Dokąd sięgam wzrokiem, a do tego tam na górze Chmura na chmurze Zamiast się rozjaśniać znów zanosi się na burze Sądząc po temperaturze Pogody nie wróżę jak starota człowiek Która to już taka środa? Znowu parszywa pogoda, wszędzie pełno błota Znika na wszystko ochota i tak już od kilku dni pada i brzmi Ciągle ten sam widok Nieprzerwane deja vu Tylko nadzieja się tli Pełno tych postaci I powiem ci Wszystko urok traci w takie czarno-białe dni Dla mnie Wszystko urok traci takie czarno-białe dni Znam je, człowieku znam je SZT, NULO, ARO A do koła szaro A. Druży. Proszę wysiadać, wszyscy wychodzą, w domu jest winda dla zwierząt dużych.